Soul, funk, trochę blusa i sporo brzmienia retro. W każdą niedzielę o 13.00. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku. Facebook.com, Ukośnik, Radioafera.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 W zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Reklama Ej, bo ja szukam takiego gościa włochatego, co głową sałatkę miesza na święta. Widziałeś go? No tak, on tu mieszka obok. Jajce jakieś nosi ostatnio i słuchał Radio Afera. Radio Gramy na Wielkanoc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 Dzień dobry, szanowni państwo, kochani słuchacze. Dziś po raz 99 na antenie Radia Fera audycja Pchli Targ. Program realizuje Grzegorz Nowacki, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę z wami do jedenastej i postaram się sprzedać gaść staroci. Jak to na Pchlim Targu bywa, tematem przewodnim dzisiejszego odcinka uczyniłam serce. Powstało do niego wiele nawiązań w muzyce, filmach czy książkach. Za chwilę zaprezentuję kilka z nich, a audycję tę dedykuję wszystkim tym, których noszę w sercu rodzinie, przyjaciołom, bliskim słuchacie Radia Afera na 986 FM pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, wykonuje walijska wokalistka Bonnie Tyler chodzi o piosenkę Total Eclipse of the Heart, z jej piątego albumu pod tytułem Faster Than The Spit of Night, wydanego w 1983 roku piosenka była wykorzystana na ścieżkach dźwiękowych wielu filmów między innymi w komedii kryminalnej w reżyserii Barego Lewinsona Bandits, w Polsce znanej jako Włamanie na śniadanie, gdzie zapłakana Kate Blanchett śpiewają, jak jadąc samochodem, czy w filmie animowanym trolle jest śpiewana przez postać Brancha. Posłuchajmy wersji oryginalnej.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 The eclipse of the heart Bonnie Tyler i Total Eclipse of the Heart. Lecimy dalej. Gra w serca w oryginale Playing by Heart. Taki tytuł nosi amerykański dramat romantyczny z 1998 roku w reżyserii Willarda Carola. Składa się on z kilku historii miłosnych, które na końcu łączą się w zaskakujący sposób. Akcja filmu rozgrywa się w Los Angeles, gdzie poznajemy 11 bohaterów, którzy pragną miłości. Nie chodzi tu tylko o miłość romantyczną, no, bo przedstawiona jest też na przykład historia związana z miłością rodzicielską. Bohaterowie filmu to ludzie w różnym wieku, o różnych poglądach i stylach życia. Wszyscy oni, nieznajomi, kochankowie, rodzina, zmieniają się pod wpływem serii niespodziewanych wydarzeń, które pokazują jak ulotna, złożona i często cudowna może być miłość. Koniecznie muszę wspomnieć o obsadzie aktorskiej. Zobaczymy tu takie znakomitości jak Ellen Burstyn, Sean Connery, Angelina Jolie, Gillian Anderson. Czy Dennis Quaid i wielu innych polecam obejrzeć. A tymczasem co my tu mamy? Kolejną piosenkę. Teraz posłuchamy. Marka Grechuty i grupy Anava wykonają piosenkę Serce, która znalazła się na ich pierwszym albumie pod tytułem Mark Grechuta i Anava z 1970 roku. Nie czekajmy. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii I lekko myślnie dałem słowo, Że kwiat ich kwitnie księżycowo A liście mrą, Srebrzyście Pani zdziwiona mówi Cóż, to przecież bukiet zwykłych róż Ach, rzeczywiście Więc cóż Ci dam? Dam Ci serce szczerozłote, złote Pana, Dam konika cukrowego Pana, Weź to serce, wyjdź na drogę Pana, I nie pytaj się dlaczego Weź to serce, wyjdź na Dlaczego? Stara baba zastraganem wyrzuciła wielki koszyk. Popatrz jak na złotą drogę twój cukrowy konik skoczył. Za smutek mój, a Pani wdzięk, ofiarowałem Pani pęk czerwonych melancholi. A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że skolcane. Więc cóż ci dam? Tam pierścionek z koralikiem Ten niebieski jak twoje oczy Popatrz jak na złotą drogę Twój cukrowy konik skoczył Popatrz jak na złotą drogę Twój cukrowy konik skoczył Dam ci serce szczero złote Dam konika cukrowego Weź to serce, wyjdź na drogę I nie pytaj się dlaczego Weź to serce, wyjdź na drogę I nie pytaj się Dlaczego Był Marek Grechuta z grupą Anna wa w Utworze Serce. Kolejną piosenkę zaśpiewa wokalista z Londynu, czyli Jonathan Jeremiah. Dziś wybrałam jego utwór Restless Heart, który pochodzi z jego piątego albumu pod tytułem Heart's Power for the Streets z 2022 roku. Lecimy! Like a runaway train at breakneck speed mm, no amount of my fingers Could ever stop it in its tracks Got this less heart to hear me It's running out of track Checking up the perfect piosenką Restless Heart. Teraz sprzedam wam książkę Carson McCullers, a właściwie Luli Carson Smith, amerykańskiej pisarki. Dzisiaj postanowiłam wspomnieć o jej debiutanckiej powieści pod tytułem Serce to samotny myśliwy w oryginale The Heart is a Lonely Hunter, która została wydana po raz pierwszy w 1940 roku w Polsce 20 lat później. To przejmująca książka o głuchym mężczyźnie imieniem John Singer i ludziach, których spotyka w miasteczku przemysłowym z lat 30 XX wieku w stanie Georgia, w Stanach Zjednoczonych. Powieść została przyjęta pozytywnie zarówno jako realistyczny komentarz do konfliktu społecznego, jak i jako przypowieść o faszyzmie. Książka skupia się początkowo na relacji między Johnem Singerem, który pomimo, że niesłyszący nauczył się mówić i jego głuchoniemym przyjacielu Spirosie Anapulusie, greckiego pochodzenia, z którym mieszka od kilku lat. Anapolus nadużywa alkoholu, przez to trafia do zakładu psychiatrycznego daleko od miasta. Singer nie chce mieszkać sam, wprowadza się do pokoju w domu Kelich. Poznaje czworo znajomych, którzy wspierają go i którym on pomaga w codziennych zmaganiach. Singer tęskni za Anapolusem i odwiedza go w zakładzie psychiatrycznym, ale ten wydaje się nie reagować na próby komunikacji Singera. Na uwagę zasługuje fakt, że autorka napisała powieść mając zaledwie 20 3 lata. Książka doczekała się filmowej adaptacji w 1968 roku. W reżyserii Roberta Elisa Millera w roli Jona Singera wystąpił Alan Arkin. Polecam sięgnąć po tę książkę, czy obejrzeć jej ekranizację. A teraz powróćmy do muzyki. Posłuchamy szwedzkiego duetu założonego w Halmstad w 1986 roku. Tworzyli go wówczas Marie Fredriksson i Per Gessle. Chodzi o rock set z piosenką Listen to your heart z ich drugiego albumu studyjnego pod tytułem Look Sharp wydanego w 1988 roku zaczynamy to your Zanami Roksety, listen to your heart. Teraz e, kolejna piosenka zawierająca w tytule Serce, tym razem Nieruchome. Przed nami amerykański wokalista Lenny Krawitz w utworze Stillness of Heart e, z jego szóstego albumu studyjnego pod tytułem Leny, wydanego w 2001 roku. I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizował Grzegorz Nowacki. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka. No one left to meet The things that were so sweet No longer move my feet But I keep trying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 niedzielny wieczór po 22.00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze. Aferasta, lista przebojów Radia Afera, 25 tworów, które wybierasz Ty. Głosuj na aferacom.pl w zakładce Aferasta do piątku do godziny 12.00. Notowanie w piątek o 20.00. Autopromocja. Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11.30. Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie na kolejnej audycji stwierdza Poznań, jak to nie o godzinie 11.30, czas na trochę historii. Zazwyczaj jest to historia Poznania i okolic, ale dzisiaj pójdziemy międzynarodowo, pójdziemy na sportowo. No i cóż, nie będę ukrywał, że ta audycja miała wyglądać trochę inaczej. Ta audycja miała być trochę bardziej weselsza, trochę bardziej na wesoło, no ale Wszyscy doskonale wiemy, że Polska nie zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Dlatego, no cóż, trochę e, przeszkodziło mi to w tym, jak audycję miałem zaplanowaną. E, natomiast mimo wszystko uznałem, że historia Mistrzostw Świata w piłce nożnej jest mimo wszystko warta opowiedzenia, gdyż jest ona niezwykle ciekawa. A same Mistrzostwa Świata, no to Cóż, czy z Polakami, czy bez, to nadal jest bardzo ważne wydarzenie, tak mówiąc historycznie, jeżeli chodzi o e, historię ludzkości tych lat najnowszych. No, same Mistrzostwa Świata elektryzują e, miliony fanów. Jest to drugie największe wydarzenie, myślę, po Igrzyskach Olimpijskich. E, no i cóż, Mistrzostwa Świata e, prowadziły do rozpoczęcia wojen, ale i też do ich zakończenia e, wprawiały miliony osób w smutek, w radość, w nostalgię. No mimo wszystko trochę nie można pominąć wpływu Mistrzostw Świata na życie ludzkie. No i uznałem, że czas opowiedzieć tą historię. Ale to nie będzie historia tych prawie 100 lat trwania Mistrzostw Świata, ale historia tych pierwszych, tego samego początku. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło. Czas na opowiedzenie historii mistrzostw świata. Ale zanim o samych mistrzostwach, to cofniemy się do roku 1904. Dlaczego do tego roku? Ano dlatego, że wtedy stworzono FIFA, czyli Międzynarodową Federację Piłkarską zrzeszającą związki piłkarskie z różnych państw świata. Na początku miała ona siedmiu członków, członków tylko i wyłącznie europejskich, ale wraz z upływem lat tych członków było coraz więcej, no i coraz więcej krajów, nie tylko europejskich, dołączało do FIFY jednocześnie trwały Igrzyska Olimpijskie, które, no cóż, miały piłkę nożną w swoich szeregach, w szeregach dyscyplin olimpijskich, tylko że był jeden problem. Igrzyska Olimpijskie skupiają amatorów. Igrzyska Olimpijskie jest to wydarzenie, które ma skupiać amatorów, które ma pokazywać tą amatorską, piękną stronę. Sportu a piłka nożna stawała się coraz popularniejsza i dochodziło do przypadków zawodostwa. Już pierwsze pieniądze się pojawiały, już pierwsze transfery zawodników, już pierwsze pensje, no i okazywało się, że najlepsi zawodnicy chociażby z Wielkiej Brytanii nie mogą uczestniczyć na Igrzyskach Olimpijskich, bo po prostu są zawodowcami. I to skłoniło y, FIFA i y, jej prezesa Julessa Rimeta y, do tego, aby pomyśleć o zorganizowaniu innych zawodów. Zawodów pozaolimpijskich, y, które skupiałyby wszystkich piłkarzy. Czy to amatorów, czy to zawodowców, czy to półprofesjonalistów. Y, nie miało to znaczenia. Po prostu chodziło o to, żeby każdy mógł uczestniczyć, żeby każdy mógł reprezentować swój kraj. I tak yy, narodził się pomysł zorganizowania mistrzostw świata. Mistrzostw świata, które doprowadziło do tego, że FIFA skonfliktowała się z Międzynarodową Federacją Olimpijską i w 1932 nie było piłki nożnej na Igrzyskach olimpijskich w Los Angeles, ale spokojnie, zanim rok 1932 to na razie jesteśmy jeszcze w latach dwudziestych yy, XX wieku. Yy, no i cóż, Lata 20. to są pierwsze Igrzyska Olimpijskie, gdzie uczestniczyły drużyny spoza Europy, jeżeli chodzi o piłkę narządnych igrzysk Olimpijskich. Uczestniczył m.in. Urugwaj. Urugwaj, który, jak się okazało, został dwukrotnie najlepszą drużyną świata, jeżeli chodzi o zwycięstwa na igrzyskach, wygrali oni w roku i 1924 i 1920. I stąd między innymi wybór Urugwaju na gospodarza. Chociaż nie było to takie oczywiste, bo na gospodarza pierwszych mistrzostw świata zgłosiło się pięć krajów. Pięć krajów zgłosiło się z chęcią zorganizowania takich mistrzostw. Była to Holandia, Włochy, Hiszpania, Szwecja i Urugwaj właśnie. Dosyć szybko okazało się, że Holandia i Szwecja wycofały swoje kandydatury, jednocześnie popierając kandydaturę Włoch, ale FIFA uznała, że dobrym wyborem będzie Urugwaj. Wyborem z perspektywy czasu idealnym. Po pierwsze dlatego, że, no tak jak wspomniałem, Urugwaj był wówczas najlepszą drużyną świata, dwukrotnie zdobywał złote medale na Igrzyskach Olimpijskich. Po drugie dlatego, że po prostu FIFA chciała iść międzynarodowo, nie tylko zamykać się, jeżeli chodzi o Europę. A po trzecie, dlatego że jednocześnie nadchodziło stulecie odzyskania niepodległości przez Urugwaj, e, właśnie w roku 1930. No i uznano, że idealnie się to połączy z zorganizowaniem Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Świata w kraju, w który obchodzi. Swoje stulecie niepodległości. Brzmi to wszystko pasująco do siebie, i tak faktycznie było, natomiast spowodowało to, że właśnie reprezentacje, które zgłosiły chęć zorganizowania Mundialu i które przegrały w tym wyścigu z Uruguayem, zrezygnowały z udziału Mistrzostwa Świata. No i już teraz, myślę, możemy przejść do 1930 roku, tego co się wydarzyło, jeżeli chodzi o Mundial, ale na początek chwila muzyki. Wracam z historią Mistrzostw Świata podczas audycji Twierdza Poznań. Zakończyłem na roku 1930, kiedy powiedziałem, że, czy w zasadzie 29. kiedy to Urugwaj został wybrany gospodarzem pierwszych Mistrzostw Świata. Jakie drużyny zagrały? No cóż, tutaj jest sprawa dosyć ciekawa, bo generalnie zgłosiło się dosyć sporo ekip, natomiast większość z nich ostatecznie nie uczestniczyła w Mistrzostwach Świata. Tak jak już wspomniałem, cztery europejskie kraje zrezygnowały po tym, jak przegrały wyścig o miano gospodarza z Urugwajem, czyli była to Holandia, Włochy, Hiszpania i Szwecja, a także Węgry w ramach protestu. Dodatkowo część ekip odpadła z powodu kryzysu finansowego. Po prostu w 1970 29, jeżeli dobrze pamiętam, wybuchł wielki kryzys, mam nadzieję, że nie pomyliłem roku, no i no cóż, spowodował on, że część krajów po prostu nie mogła sobie pozwolić na wysłanie swojej reprezentacji statkiem do Urugwaju, no bo trzeba było pokonać drogę morską, trzeba było wysłać swoich piłkarzy i trenerów i, i całą reprezentację za ocean, a to po prostu dla krajów europejskich było drogie. No też pamiętajmy, że wówczas to nie było tak jak dzisiaj, że wsiadamy w samolot, kilka godzin jesteśmy, tylko trzeba było faktycznie pokonać drogę statkiem, trwało ona kilka dni, no i kosztowała ona, ona dużo pieniędzy. Także ostatecznie w Mistrzostwach Świata w większości uczestniczyły reprezentacje pozaeuropejskie. A były to Urugwaj, Argentyna, Chile, Brazylia, Boliwia, Peru, Paragwaj dodatkowo Meksyk i Stany Zjednoczone, a także cztery kraje ostatecznie europejskie, czyli Francja, Rumunia, Belgia i Jugosławia. Dlaczego one? Francja dlatego, że przewodniczący FIFA, czyli Jules Rimet, był Francuzem i po prostu przekonał swoich Krajan do tego, aby wysłali drużynę na Mistrzostwa Świata. Podobna rzecz ma się z Belgią, gdyż wiceprezydent FIFA był Belgiem. Rumunia jest sprawą o tyle ciekawą, że po prostu miesiąc przed turniejem ogłoszono nowego króla Rumunii i on jako jedną ze swoich pierwszych decyzji uznał, że sfinansuje właśnie wyjazd na Mistrzostwa Świata jako nowy król, nowy władca, a Jugosławia po prostu się pojawiła. I tym mieliśmy taki zestaw 13 drużyn. Można powiedzieć pechowa trzynastka? Można, ale ostatecznie pechowo nie było. No i cóż, same Mistrzostwa Świata rozpoczęły się 13 lipca 1930 roku. Głównie grano na terenie Montevideo, czyli stolicy Urugwaju. Tam większość spotkań się odbywała, gdyż to tam była Większość po prostu stadionów, w stolica kraju. Tak jak wcześniej wspomniałem, stulecie odzyskania niepodległości przez Urugwaj. Wszystko to się łączy. No i cóż, zagrano turniej. Zagrano turniej i jak to wyglądało? Podzielono drużyny na cztery grupy. I po prostu znano, że będzie taki system, że będą cztery grupy, zwycięzca z każdej z grup amansuje do półfinału. I są rozgrywane półfinały i finał. Pierwsza grupa e, czteru zespołowa zawierała Argentynę, Chile, Francję oraz Meksyk i tutaj zwyciężyła pewnie Argentyna. Druga grupa to była Jugosławia, Brazylia i Boliwia i tutaj pewne dosyć zwycięstwo Jugosławii w grupie po dwóch zwycięstwach. No i w grupie trzeciej Urugwaj mierzył się z Rumunią i Peru i też pewnie gospodarze wygrali swoją grupę. A grupa czwarta to Stany Zjednoczone, Paragwaj, i Belgia. I tutaj zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, czyli ostatecznie w półfinałach mamy Argentynę, Urugwaj, Stany Zjednoczone i Europejską Jugosławię. Półfinały dosyć pewnie wygrane i przez Argentyńczyków, i przez Urugwajczyków. No i mamy finał, finał między Argentyną i Urugwajem. Finał, który no, miał dosyć dużo podtekstów samych w sobie. Po pierwsze dlatego, że obie ekipy są z Ameryki Południowej. Po drugie dlatego, że te ekipy ze sobą się już spotykały. Spotykały się na Igrzyskach olimpijskich, no i tam górą był Urugwaj, dlatego Argentyńczycy. Mieli taką e, chęć rewanżu. No i po trzecie, dlatego że bardzo wielu Argentyńczyków zjawiło się e, w Montevideo na finał. E, szacuje się, że w podróż wybrano, wybrało się od 10 do 15 tysięcy e, Argentyńczyków, e, no a z Buenos Aires do Montevideo przygotowano aż 10 e, statków. E, i co ciekawe, te 10 statków i tak okazało się niewystarczające. Także to pokazuje, jak już wtedy, podczas pierwszych mistrza świata, miało to rangę. Dodatkowo dosyć ciekawe było to, że nie mogły się kraje zdecydować, którą piłką mam zagrać. To no, się może wydawać dosyć ciekawe, no bo jak to, którą piłką? Przecież są oficjalne piłki turniowe, no. Nie wtedy. Wtedy było tak, że każda reprezentacja przenosiła swoje piłki. No i po prostu przed meczem decydowano się, która jest nie wiem lepiej napompowana, którą się lepiej gra. No tutaj doszło do dosyć ciekawej dyskusji. No i ostatecznie uznano, że jedna połowa będzie rozegrana piłką argentyńską, a druga połowa będzie użyta, a w drugiej połowie będzie użyta piłka urugwajska. Dodatkowo trudności były ze znalezieniem sędziego, gdyż wielu sędziów nie chciało sędziować tego finału, po prostu obawiając się możliwych konsekwencji, obawiając się tego, że jest bardzo dużo kibiców. Oficjalnie mówiło się o 93 tysiącach kibiców na stadionie w Montevideo. Dodatkowo, no, obawiano się tego, że oba kraje się mogą nie lubić, że może dojść do zamieszek, a sędzia w przypadku popełnienia błędu, no, był jednym z celów kibiców. Ostatecznie zdecydowano się wysłać sędziego z Belgii Johna Langenusa, który zgodził się sędziować zaledwie kilka godzin przed meczem, ale miał wymagania takie, aby była gotowa łódź w porcie była już gotowa do rejsu po to, aby mógł się ewentualnie szybko ewakuować w przypadku zamieszek, gdyby potrzebował ucieczki. No sam mecz był dosyć też ciekawy. Na początku to Urugwajczycy wyszli na prowadzenie, następnie doszło do wyrównania. Ostatecznie w pierwszej połowie to Argentyńczycy prowadzili 2 do 1, no ale w drugiej połowie już Urugwaj przejął inicjatywę i ostatecznie wygrał 4 do 2. No i w Urugwaju ogłoszono święto narodowe, z kolei w Argentynie zaatakowano urugwajski konsulat. Także tak, takie były emocje. No i ostatecznie to Urugwaj na własnej ziemi został pierwszym w historii mistrzem świata, ale to nie koniec ciekawych historii związanych z tym mundialem. Do nich przejdziemy za chwilę po chwili muzyki. Say it right, say it all Zakońcam z trzecią częścią opowieści o pierwszych w historii mistrzostwach świata na terenie Urugwaju, wygranych przez Urugwajczyków, natomiast powiedziałem, że to nie koniec historii, jeżeli chodzi o te mistrzostwa i tak faktycznie było. Po pierwsze, warto wspomnieć z takiego kronikarskiego obowiązku, że ostatni żyjący uczestnik mundialu żył jeszcze w roku 2010 w wieku, 100 lat. Francisco Varildo dopiero zmarł, a po drugie, ciekawa jest kwestia spotkania o trzecie miejsce. No bo... Oficjalnie tego spotkania nie było Ostatecznie mamy taką tradycję, że czasami się te mecze o trzecie miejsce rozgrywa Czasami nie, to jest tak usuwane, przewracane i tak dalej, i tak dalej Na pierwszych mistrzostwach świata tego meczu trzecie miejsce nie było Ale mimo wszystko brązowe medale najprawdopodobniej rozdano Jak to wygląda? No właśnie tutaj jest historia dosyć zagmatwana no, bo na przykład oficjalny biuletyn, z, biuletyn FIFA z roku 1984 e, sugeruje, że mecz o trzecie miejsce się odbył i Jugosławia pokonała Stany Zjednoczone 3 do 1. To według oficjalnego jakby dokumentu FIFA, ale według innych źródeł. E, ten mecz miał się odbyć, ale się nie odbył z powodu tego, że Jugosławia odmówiła gry z powodu według nich niekorzystnego sędziowania w półfinale. Ostatecznie w roku 1986 FIFA opublikowała jakby archiwa czy dokumenty, które przedstawiają wyniki każdego spotkania w historii mistrza świata i tam po przeliczeniu punktów uznano, że trzecią drużyną świata były Stany Zjednoczone, a Jugosławia była czwarta. Czyli najpierw stwierdzono, że mecz się odbył i to Jugosławia zajęła trzecie miejsce, następnie, że mecz się nie odbył, bo Jugosławia w protestowała, a ostatecznie uznano, że mecz się nie odbył, ale przeliczono punkty i według tych punktów to USA są trzecią drużyną. No i od tego momentu FIFA wciąż podaje taki rezultat. Natomiast w 2010 roku y, syn szefa delegacji jugosłowiańskiej na tamtym mundialu y, stwierdził, że drużyna Jugosławii otrzymała brązowy medal, no i przez długie lata był on przechowywany w jego rodzinie. I no cóż, według niektórych źródeł Jugosławii przyznano wtedy trzecie miejsce, gdyż przegrali z Urugwajem, który wygrał turniej. Czyli uznano, że skoro w półfinale przegrałeś z, mistrza, z mistrzami świata, no to zajęłeś trzecie miejsce. E, Ta samo pochodzenie i antetyczność medalu nie zostały oficjalnie uznane. Także to dzisiaj jest sprawa dyskusji na to w ogóle zajął trzecie miejsce i czy w ogóle możemy mówić o trzecim miejscu w takim e, przypadku, czy nie powinno się mówić o trzecim miejscu, jak na przykład, e, albo po prostu znaczy trzeciego miejsca nie było. No to już e, jest sprawa dyskusyjna. No i cóż, e, sam Mundial się odbył. Mundial okazał się wielkim sukcesem. E, no a kolejne Mundiale obrodziły niestety w jeszcze więcej kontrowersji. W jeszcze więcej kontrowersji, gdyż mundial w roku 1934 był rozgrywany we Włoszech, a jak sami dobrze wiecie, lata 30. Włochy, przed dzień II wojny światowej, dodatkowo taktyko skronikarskiego wąsku. Wspomnę, że Włosi te Mistrzostwa Świata wygrali, wygrali w dosyć kontrowersyjnych okolicznościach, ale to jest temat na zupełnie inną audycję, która być może się kiedyś pojawi i na zupełnie inną opowieść. Bo dzisiaj, no cóż, dzisiaj świętujemy Wielkanoc i w związku z tym wam, drodzy słuchacze, życzę wszystkiego najlepszego z okazji tej niedzieli wielkanocnej. Przede wszystkim zdrowia, no i spełnienia swoich marzeń i spędzenia czasu. Z rodziną, bo to jest w końcu e, najważniejsze. E, za dzisiejszą audycję Twierdza Poznań e, wam dziękuję. Słyszymy się już e, za tydzień. Mówił do was Aleksander Szwarce. Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30. Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.